Mieczysław Jałowiecki, na skraju Imperium. Czytają Jacek Kis, Ksawery Jasieński i Henryk Drygalski. Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa, rok 2000. Nagranie zakładu nagrań i wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie. Na cmentarzu katolickim w Jaffie Między grobami Polaków z okresu II wojny światowej znajduje się dziwny nagrobek. Świętej pamięci Jadwiga z kniaziów Jałowieckich, prima voto Żukowska, voto Lipkowska, urodzona 1875 w Rostowie nad Donem, odznaczona Krzyżem Walecznych w Powstaniu Warszawskim, zmarła 1951 roku, 26 grudnia. Dlaczego? Pozostała do śmierci w Izraelu? I kim są kniaziowie jałowieccy? Polityka. Warszawa, 18 kwietnia 1992 roku. Prolog. Kim są kniaziowie jałowieccy? Mojego dziadka po raz pierwszy spotkałem w roku 1957 na jednym z londyńskich dworców. Wydawał mi się bardzo stary, oschły i powściągliwy. Stał oparty o laskę. Stał znieruchomiały, wyobcowany, z pogardliwym wyrazem twarzy. Na głowie miał szkocki beret, po którym go poznałem. Obojętnością, niczym stary wódz Indian, odgradzał się od obcego mu tłumu, który opuszczał peron. Zmierzył mnie pozbawionym sympatii spojrzeniem. Dostosowałem się do gry, poczuliśmy się obco, pełno było w nas wzajemnych uprzedzeń. On był dla mnie człowiekiem przegranym, a ja dla niego kimś niewiadomym. Przyjechałem z kraju, który uważał za komunistyczny, a systemu tego nienawidził. W swojej wrogości wydawał mi się jednak bezsilny. Nie przywiązywałem wagi do jego słów. Tak jak on nie dostrzegał, że moje życie toczyło się w tamtym kraju i nie miałem innego wyboru. Jego nie interesowały moje plany, a mnie jego wspomnienia. Moje pojawienie, zdaje się, zaburzyło mu spokój, a dla mnie spotkania z nim były raczej obowiązkiem. Dzielił nas wiek, przeszłość i jego brak przyszłości. Zasady i doświadczenie życiowe, które mógł mi przekazać, nie miały dla mnie żadnej wartości. Łączyło nas tylko wspólne nazwisko, z tym, że on podpisywał się dodatkowo Piery Jasławski. Bowiem według starych kronik i księgi atłasowej bojarstwa rosyjskiego, protoplastą rodu kniaziów jałowieckich, był potomek wielkiego księcia Roryka, książe udzielny, Michaił Dawidowicz Pieryjasławski. Jego prawnuk, który objął na Rusi Wołyńskiej Włości Jałowieckie, zaczął się mianować Pieryjasławskim Jałowieckim. Ja z takim nazwiskiem w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych nie dostałbym się na studia. Jednak był on dla mnie ojcem mojego ojca. Ale z kolei, Mój ojciec był człowiekiem, którego prawie nie pamiętam i który po prostu zginął w czasie wojny, jak niemal jedna trzecia ojców moich kolegów ze szkoły. Dla niego byłem synem jego syna. Nie był jednak najtroskliwszym ojcem. Żeniąc się po raz drugi, pozostawił wychowanie swoich dzieci angielskiej gubernantce. Nie było między nami ciągłości. On pogodził się dawno ze stratą syna, a ja byłem zbyt mały, by stratę ojca odczuć. On spędził wojnę w Anglii, a ja przyjechałem na wakacje z Polski i to nie do niego. Łączyło nas tylko to wspólne nazwisko, do którego on przywiązywał bardzo dużą wagę, a dla mnie było ono raczej kłopotliwe. Zmuszało mnie do wysiłku nad takim opracowaniem życiorysu, by mieścić się w grupie inteligencji pracującej. Wtedy w Polsce Ludowej było to bardzo ważne, jeżeli miało się jakieś aspiracje na przyszłość. Zdaje się, że te parę spotkań ze mną sprawiło mu raczej przykrość. Tych kilka ugrzecznionych wizyt, bez jakiegokolwiek głębszego kontaktu i zrozumienia, musiało bardzo podkreślić jego samotność w angielskim Home. W skromnym pokoiku znalazłem przy jego łóżku książkę telefoniczną Petersburga na rok 1916. Wieczorami odczytywał chyba z niej adresy znajomych i krewnych. Jakże musiał się czuć wyizolowany wśród emerytowanych oficerów z Indii, ich żon lub wdów, w tym domu starców w hrabstwie Kent. Próbował mnie zainteresować karierą naszej rodziny, której miernikiem były nie tylko zaszczyty, ale majątki pozostawione na Litwie, Ukrainie i w Rosji. Dla mnie jednak leżały one w republikach Związku Radzieckiego, w państwie, gdzie nie można było spodziewać się jakichkolwiek zmian. Tak jak Petersburg był już dla mnie nieodwracalnie Leningradem, tak dla niego Związek Radziecki pozostał Rosją Sowiecką, która przetrwała aż dotąd tylko dzięki koniunkturze ostatniej wojny, ale która upaść musi. Drażnił mnie dziadek swoimi anachronizmami, a ja musiałem denerwować go swoją pewnością siebie i brakiem tolerancji. W tym czasie wolałem nie być obciążonym jego przeszłością. Wierzyłem, że tacy jak on są wyrzuceni na śmietnik historii wyczuwał moje nastawienie na pożegnanie wręczył mi bowiem list swojego ojca pisany do niego przed pierwszą wojną czyli jakby u schyłku epoki list ten musiał mieć dla niego dużą wartość skoro przechował go mimo tylu ucieczek spojrzał na mnie prosząco bym przyjął ten dar i wręczając mi go zapłakał jakby przepraszając że nie może mi dać nic więcej Trwało to chwilę, ale ta chwila zadecydowała, że list ten wziąłem z sobą do Polski, ukrywając starannie przed celnikami. Mimo październikowych zmian, w Polsce Ludowej nie tak wiele się w tym czasie zmieniło. Po latach odwiedziłem moją ciotkę w Monte Carlo. Wręczyła mi archiwum dawno już zmarłego dziadka. Nalegałabym je zabrał z sobą. Bała się śmierci i spotkań pozagrobowych, dlatego natarczywie oddawała mi te papiery, by spełnić wolę swojego ojca. W przekazaniu dokumentów majątkowych, które wolą dziadka też mi się należały, była jednak bardziej powściągliwa. Archiwum mieściło się w ciężkim, starym kufrze. Nie miałem wielkiej ochoty zabierać tej skrzyni do Belgradu, gdzie w tym czasie mieszkałem. W Jugosławii zaczynała się już wojna, a mój stały dom był daleko, bo aż w Australii. Kiedy patrzyłem na ten kufer, przypomniałem sobie list wręczony mi przed laty. Ujrzałem proszące spojrzenie dziadka i te kilka łez, których się wstydził. Zabrałem ten kufer z sobą. był w nim nie tylko dokumenty rodzinne, ale i kilkanaście tomów dziadka wspomnień, pisaniem których zabijał swoją samotność w Anglii. Kiedy w końcu zabrałem się do czytania pamiętników dziadka, Związek Radziecki już nie istniał. Wspólnota niepodległych państw nie stała się Commonwealthem. Rosja pogrążyła się w chaosie, a Leningrad na nowo zaczynał nazywać się Petersburgiem. Zacząłem czytać uważnie. Czy w młodości Nie byłem zbyt pewny siebie? O tym, że w końcu dziadek miał rację, przekonałem się osobiście pracując przez pół roku na Ukrainie. Tam zdałem sobie dopiero sprawę, jak Rosjanie są genetycznie zniszczeni przez bolszewików, niezdolni już do wydania z siebie przywódców mogących uratować państwo od bankructwa. Uwolniona z ucisku leninowskich zasad współżycia partyjnego, Była nomenklatura w sposób bezwstydny i bez umiaru zaczęła się bogacić, kradnąc w ciągu paru lat zasoby całego narodu, jednocześnie gardząc tym narodem. Z niechęci do tych noworuskich postanowiłem wydać te pamiętniki, by podkreślić, że nigdy nie zastąpią klas wyższych, które ich dziadkowie, rodzice albo oni sami zniszczyli. Jako przedmowę wybrałem zaś ten list mojego pradziadka, bo oddaje on nie tylko atmosferę stabilizacji ładu, ale i poczucie obowiązku do własnej ziemi i do własnych zasad, tych tak opluwanych pamieszcików, a których tak błazeńsko próbują naśladować obecni nowobogaccy, którzy na ich trupach doszli do swoich przywilejów. List pisany był przez starego generała Korpusu Inżynierów Wojennych. Generał, zmęczony pracą, postanawia wycofać się z publicznego życia i zamierza przekazać synowi część swoich obowiązków. Generał osiągnął wiele. Był posłem do Dumy Państwowej, głównym inspektorem technicznym podróży cesarskich, budowniczym kolei Rostowo-Włady Kaukaskiej i Libawo-Romeńskiej właścicielem Towarzystwa Kolei Dojazdowych, współzałożycielem i dyrektorem Towarzystwa Rosyjsko-Belgijskiego Hut i kopalni jednego z największych zakładów metalurgicznych Imperium Rosyjskiego. Największą jednak pasją generała był rodzinny majątek wykupiony po konfiskacie roku 1863, któremu generał poświęcał nie tylko swoje pieniądze, ale i uczucia. Petersburg, 1913 roku, 14 stycznia. Mój drogi synu, już od kilku lat powziąłem myśl powolnej likwidacji wszelkich interesów wobec znużenia i moralnej potrzeby pewnego wyzwolenia się z więzów, nieustannej realnej pracy dla przeniesienia myśli w sferę abstrakcji i obiektywizmu. Ten świat nie był mi obcym przez całe życie i może dlatego w mojej pracy zawsze górowała idea potrzeb społecznych nad zdobyczą materialną dla siebie. Dla idei po ukończeniu akademii zrzuciłem mundur z siebie i stałem się robotnikiem na fabryce. Dla idei prowadziłem fabrykę aleksandrowską, która za mojego zarządu stała się środowiskiem inteligencji technicznej pracy i wydała cały szereg wybitnych ludzi. Dla idei stworzyłem koleje podjazdowe i poprzecinałem nimi znaczną część kraju naszego. Dla idei nabyłem sył guduszki, żebyście wy, dzieci moje, wyrosły w kraju i były zacnymi jego obywatelami. Dla idei wiele w życiu robiłem. Dla wielu ludzi nowe drogi odkryłem i wiele ciężko zapracowanego grosza wydałem. Robiłem to Bez hałasu, bez reklamy, ale dla tej idei, która mną kierowała. Pomimo tej mojej ideowości, czyli dziwactwa, pomimo to, że wystąpiłem na arenę życiową bez grosza przy duszy i bez poparcia z góry, jednak nie zabrakło nigdy środków na potrzeby rodziny, na wychowanie wasze. I powiem nawet, na życie rodziny w takich warunkach bytu, na jakie niewiele osób może sobie pozwolić. Mając jeszcze to na względzie, że nigdy nie wchodziłem w kompromis z sumieniem, że nigdy nie skalałem rąk moich jakimś podejrzanym zarobkiem, mogę teraz wypowiedzieć z pewną dumą, że praca moja była produkcyjna. Może pozornie byłem wobec ludzi, wobec was, dzieci moje, za mało ekspansywnym co poniekąd mogło wywołać niesłuszną podejrzliwość waszą względem zamiarów moich na przyszłość. Ale to stało się wynikiem warunków, które od dzieciństwa mego, od dziesiątego roku życia, postawiły mnie tak, że sam musiałem sobie radzić i torować drogę przez życie. Tą ujemną stroną charakteru mego, zamknięciem się w sobie, może najbardziej zawiniłem przed matką waszą którą zawsze bardzo kochałem. A pomimo to wiele razy nie umiałem, czy nie mogłem przed nią wywnętrzyć się i podzielić się myślami moimi, co i mnie samemu przyniosłoby ulgę moralną wobec wyjątkowej inteligencji, dobroci serca i kryształowo czystych, etycznych pobudek jej duszy. Prawdopodobnie, że i warunki życia naszego prawie na połowę w separacji, wskutek wyjazdów matki z wami na wieś lub dla zdrowia za granicę, gdy ja musiałem pozostawać na posterunku, złożyły się na spotęgowanie usamotnienia wewnętrznego świata mojego. Rozmyślając teraz, skąd powstała w tobie obecna bolesna nieufność i gorycz do nas, przychodzę do wniosku, że źródło tkwi w tej, Niby tajemniczej księdze mojego wewnętrznego świata, która zdaje się być zamknięta na klamry dla Ciebie i budzi najniesłuszniejsze podejrzenia. Gdy tymczasem ta księga żadnych dla Ciebie ujemnych stronic mało, że nie posiada, ale przygarnia Cię całym sercem kochającego Ojca. To samo mogę powiedzieć o najzacniejszej i najlepszej Matce Waszej. Dotąd nie mogę całkiem otworzyć tej mojej księgi przed Wami do zupełnej likwidacji wszystkiego, bo i sam jeszcze nie wiem, co ostateczny bilans wykaże. Ale obecnie, rozpoczynając powolną likwidację, otwieram przed Tobą pierwszą stronicę aktywy przyszłego bilansu, na której wyraźnie wpisuję syłgudyszki z powierzynciem a z uprudziem, pogaloniem i kukudziszkami, nierozdzielnie jako jedną wartość materialną i zarazem niepodlegającą oszacowaniu wartość moralną, zdobytą kosztem najświętszych dla mnie ideowych pomysłów, połączonych nierozerwalnie z całym moim wewnętrznym światem duchowym, obejmującym kraj cały, sięgającym aż do abstrakcyjnych mgławic istnienia. Spadł kobiercą tej wartości zwoli mojej matki waszej masz ty pozostać jako nasz ukochany syn jedyny bo obie siostry twoje po wyjściu za mąż mają już własne gniazda i my poczuwamy się tylko do moralnego obowiązku stawać im z pomocą i wnieść w ich gniazda duchową łączność z synu ufam że ta łączność Łatwo osiągnięta będzie, bo dobrałeś sobie za towarzyszka życia osobę, która stała się tak bliska sercu naszemu, jak najukochańsza córka rodzona. I dlatego pragnąłbym, aby list obecny był odczytany wspólnie z tobą przez Julę i żeby nadal żadna urojona chmurka serc naszych nie rozdzielała. Bogiem, a prawdą ja i matka szczerze was kochamy. I całym sercem wam oddanie jesteśmy. A pewne różnice w poglądach na sprawy społeczne są tak naturalne, że nie mogą dawać powodu do jakichś rozterek, byleby środki do celu wynikały z uczciwych pobudek, bo zasadniczy cel życia zawsze wspólny nam będzie, dobro kraju i narodu. Co zaś do różnicy usposobień i temperamentów, to one chyba nadal nie będą wpływały na serdeczność i szczerość wzajemnych stosunków naszych. Gdyż każdy z nas żyć będzie swoim dworem, nie krępując w powszednim obejściu. Otóż, mój drogi, wychodząc z tego, co wyżej napisałem i mając na względzie, że syłguduszki ze wszystkimi folwarkami mają niegdyś być twoje, dałem już pierwszy początek likwidacji moich czynności w ubiegłym roku, przelewając na ciebie moje prawa co do udziału w wyborach do dumy państwowej i występowaniu na mocy mego cenzusu w sprawach społecznych. Teraz zaś chcę ci oddać kukuciżki i pogałonie, abyś tam, gospodarzył zupełnie samodzielnie, pozostawiając sobie tylko opiekę nad lasami i prawo spaceru oraz korzystanie z salki w domu Pogałońskim. Podatki i ratówki bankowe. Ja będę nadal opłacał, jak opłacałem dotąd. Chcę też w kukuciszkach i Pogałoniu resztę pustych miejsc zalesić. Oddaję więc ci kukuciszki i Pogałonie w lepszym stanie, niż w jakim je nabyłem, bo masz już wszystkie łąkowe przestrzenie skanalizowane, wykarczowane i w znacznej części zaorane. Pozostawiam ci bydło, konie i cały gospodarski inwentarz i możesz być zupełnie pewnym, że do niczego w gospodarstwie twoim wtrącać się nie będę. Gospodarzyć więc będziesz na swoje ryzyko w sposób, jaki ci się podoba, aż do wydzierżawienia całości lub kawałków gruntów, bez obciążania jednak folwarków długami. Co zaś do leśnych przestrzeni To takowe jak w kukuciszkach, tak i w pogałoniu pozostaną w moim rozporządzeniu i leśników ja opłacać będę. W taki sposób otrzymujesz kukuciszki i pogałonie bez żadnych ciężarów, ale w zamian za to proszę mieć oko nad leśnikami i oko nad moim gospodarstwem w syłgudyszkach z powierzyńciem i azuprudziem. Co wynika z natury rzeczy, bo z czasem będziesz dziedzicem na całych syłgudyszkach, a więc jako i syn i spadkobierca winieneś interesować się wszystkim i być mnie pomocą. Bo coraz mi jest trudniej z Petersburga dojeżdżać, jak robiłem dotąd, a widzę konieczną potrzebę częstszej i ściślejszej kontroli czynności syłgudyjskiej administracji. Myślę rozstać się z niezabitowskim, bo dla samych syłgudyszek z powierzyńciem i azuprudziem niezabitowski jest za drogi i w dodatku żaden z niego administrator. Jest on niechluj, brudas, nieporządny i nieorientujący się w wydatkach. Jeżeli ten mój list i ta moja propozycja odpowiadają zapatrywaniom twoim, to bez zwłoki odpowiedzieć. A w ten czas umówimy się, na kiedy mamy zjechać się w syłgudyszkach dla uregulowania wszystkiego. W innym zaś razie zmuszonym będę postąpić tak, jak wypadnie, nie bacząc na nic. Kończę mój list w najlepszych zamiarach przesyłając stokrotne uściśnienia was obojga za mrzejkiem. Wasz bardzo kochający ojciec. Jest jeszcze jeden aspekt tego listu. Gdyby nie Niemcy, opisana sytuacja byłaby punktem wyjścia do dalszej kariery naszej rodziny. Mój ojciec, wspomniany w liście maleńki Andrzejek, mając lat 32, umiera w niemieckim obozie koncentracyjnym Majdanek. Tadeusz Garczyński, W swoich wspomnieniach więzień numer 3873 tak opisuje jego śmierć. Któregoś dnia chorym pozwolono zabrać po dwa koce i owinąć się nimi. Zdrowsi poszli pieszo, bardziej chorych przewieziono wozem. Należałem do drugiej partii, nie mogłem chodzić. Zajechał wóz zaprzężony w kolegów pod komendą Kapo Capo Mistelbergera. Wrzucono mnie. Wydrapałem się spod stosu ciał ku górze, siadając na krawędzi drabiny. Pod moimi nogami ktoś zaśpiewał kabaretową piosenkę francuską. Jałowiecki. Gorączka spadła mu do trzydziestu siedmiu stopni, ale przytomności nie odzyskiwał. Okryłem go jako tako kocami. Nie zdawał sobie sprawy, że jest okryty, że pada śnieg z deszczem. Ruszyliśmy. Wóz grzęznął w błocie między pola. Ciągnący nie mieli ochoty włazić w największe kałuże. Kierowanie dyszlem szło nieskładnie. Ktoś zleciał z wozu, ktoś go klął i wrzucił z powrotem. Jechaliśmy pół kilometra, dobre pół godziny. Jałowiecki śpiewał. Odezwałem się do niego. — Przepraszam — mówił. Nie poznaje pana. Panie Andrzeju, tłumaczyłem, zaraz położą pana do łóżka, przykryją, odpocznie pan i będzie dobrze. A, przypominam sobie, już muszę odejść, ale zobaczymy się na pewno. To były ostatnie słowa mojego ojca. Poza wspomnieniami nic nie pozostało z całego wielowiekowego dorobku rodziny. Mieszkam aż w Australii, bardzo daleko od rodowej ziemi. Dlatego książkę tę dedykuję niemieckim wypędzonym, przypominając, że także miliony Polaków i Rosjan do dzisiaj są ofiarami niemieckiej ekspansji na wschód. Michał Jałowiecki Niegdyś Nasza rodzina należała do domu Rurykowiczów, a to w Rosji znaczyło bardzo dużo. Czuliśmy się jednak Polakami, a to w Rosji bardzo przeszkadzało. Moja babka, Szkotka z urodzenia, była niezwykle przywiązana do szkockich tradycji, a mój dziadek i my wszyscy byliśmy katolikami o silnym poczuciu polskiej kultury i katolickiej filozofii to rozwarstwienie, jakie odziedziczyłem, czułem przez całe moje późniejsze życie. Rodziców widywałem mało, za to babka kształtowała moją dziecinną osobowość. Babka była z natury małomówna, ale czasem w rzadkich chwilach dobrego humoru umiała się rozkrochmalić, a wtedy opowiadała mi o historii swojego klanu, o zamkach w dalekiej Szkocji, i o krwawej bitwie z Anglikami, którą MacDonaldowie przegrali. Mówiła o emigracji szkockich rodzin, kiedy to jej przodkowie zaciągnęli się za saskich czasów na służbę w cudzoziemskim autoramencie. Opowiadała mi, jak to dostali oni indygenat Polski, gdyż pochodzili od szkockich wodzów, władców wysp zachodnich. W jej słowach pełno było gniewu na Anglików za to, że wypędzili tylu Szkotów, okupując ich kraj. Wyczuwałem u niej tę samą niechęć, jaką w domu rodziców darżono Rosjan. Babka moja nigdy mi nie wyjaśniła, jakim sposobem Szkoci dostali się do tego najbardziej zapadłego zakątka Litwy, gdzie się urodziłem i wychowałem. Jako student dopiero odkryłem, że rodziny McDonaldów z przydatkiem McBury, po polsku Bury, i rodziny Davidsonów figurują w kronikach kościoła parafialnego w Sugintach już pod koniec XVIII wieku. A że umieli się dorobić, świadczyły liczne folwarki, lasy, młyny i gorzelnie należące przeważnie do McDonaldów, gdyż Davidsonowi na początku XIX wieku opuścili sugińskie strony. McDonaldowie z klanu Ronalda o wezwaniu Gainsay Who Dare, jakie zapamiętałem z dzieciństwa, siedzieli twardo i zażywnie na liliszkach, anomyślu i innych folwarkach, skrzętnie dokupując co pokolenie ziemię, lasy, jeziora, aż wreszcie większość parafii sugińskiej i duża część Kuku ciskiej, znalazły się w ich gospodarnych rękach. Ludzie się ich bali, bo byli zadziorni, nosili się z wysoka i krzywd swoich nie zapominali. Babka moja miała jedynego brata Józefa, dziedzica dużej fortuny, chudego szlachcica o suchej jastrzębiej twarzy. Co parę miesięcy przed ganek naszego dworu W syłgu dyszkach zajeżdżała, zależnie od pory roku, kareta lub powóz zaprzężony w cztery rosłe, świecące brązami karogniade klacze, ze stangretem w Liberii i służącym na koźle. Wizyty były bardzo uroczyste. Dziad Józef w długim surducie i rękawiczce na lewej ręce zasiadał na kanapie i rozmowa toczyła się przeważnie o sprawach politycznych. Mówiono w trzeciej osobie, a zapytania skierowane pod moim adresem nie wychodziły nigdy poza konwencjonalnie zakreślone granice. Czasami pokazywano mi w trakcie tych wizyt różne stare sztychy i ryciny, na których figurowały dziwacznie ubrane postacie szkockich wojowników. Odcinek drugi Pamiętaj, ostrzegali mnie obydwoje, że jesteś potomkiem tych dzielnych ludzi i nigdy nie bądź mazgajem. Babka dodawała jeszcze przestrogę. Nie pchaj się na pierwsze miejsca, ale i nie pozostawaj w tyle. A dziadek Józef dokańczałbym w życiu stał sobie twardo gdzieś z boku, ale i nie pozwalał być osanom kołki na głowie. Bo to i nie po męsku i nie po szkocku w Powstanie 1863 roku zrujnowało naszą rodzinę doszczętnie. Byliśmy na skraju przepaści. Dziad mój za czynny udział w powstaniu miał zostać zesłany na Sybir, lecz uratowały go dramatyczne starania babki, jak i wstawiennictwo możnych krewnych książąt wołkońskich. Cały posag babki to przy wydatnej pomocy pieniężnej dziadka Józefa poszedł na ratowanie majątku, na wykupienie jej męża, na wychowanie dzieci. Ocalenie jednak naszej rodziny od upadku. Zawdzięczaliśmy nie tyle pieniądzom, ile żelaznej woli i rozwadze, z którą babka prowadziła mojego dziada i swoich synów. Mój ojciec za namową babki odkupił później nie tylko dawne ziemie skonfiskowane po powstaniu, ale i znaczną część parafii kukucijskiej i łabodarskiej. Moją babkę ze strony matki, Elwirę z szemiotów Witkiewiczową, marszałkową Szawelską, sąd polowy w Szawlach skazał po powstaniu na karę śmierci. Dopiero przez wstawiennictwo jej ciotecznego brata szambelana Dworu, hrabiego Adolfa Czapskiego z Berzan, karę śmierci zmieniono na zesłanie na Sybir, a dobra mego dziadka Ignacego Witkiewicza po Szafrze, leżące w powiecie szawelskim, skonfiskowano. Dziadkowieci spędzili wygnanie w Tomsku na Syberii, zanim w pięć lat po powstaniu zostali ułaskawieni. Towarzyszyły im na wygnaniu starsze dzieci – Stanisław, późniejszy znakomity malarz i krytyk, oraz córki Maria i Eugenia. Matką moją zajęła się za siostra dziadka, generałowa Suchorzewska z Urdominy w Suwalszczyźnie oraz wuj Franciszek Krzemiot, emigrant powstania 1831 roku, który mieszkał stale w Paryżu. Matkę ulokowaną w szkole angielskiej u dame z Anglezy pod Paryżem, skąd wróciła do kraju w latach siedemdziesiątych, nie zobaczywszy już nigdy swojego ojca. Dziad Witkiewicz zmarł w drodze powrotnej na rzece Obi. Ale babcia moja po powrocie zamieszkała na Suwalszczyźnie, skąd często odwiedzała nas w Syłgudyszkach. Od niej to dowiedziałem się, wiele o powstaniu o powstańcach, i o egzekucjach, których była świadkiem. Na jej oczach w szawlach, na placu miejskim, wykonano wyroki śmierci nad księżmi Mackiewiczem i Stankiewiczem. Jej starszy syn, postrzelony w głowę i skazany na śmierć, zdołał zbiec do Francji. Jako oficer brał potem czynny udział w wojnie francusko-pruskiej i przetrwał oblężenie Paryża. Myślę, że jej opowiadania zaciążyły na moim późniejszym stosunku do Rosjan, gdyż w domu moich rodziców unikano poruszania tego tematu, który mógł doprowadzić do ostrej różnicy zdań. Zauważyłem, że wszyscy byli powstańcy niechętnie mówili o powstaniu i unikali opowiadań o swoich przeżyciach. Nie krytykowano powstania ani powstańców – Mówiono o nich z szacunkiem, ale mimo to uważano rok 1863 za wielkie nieszczęście narodowe. Rosjanie natomiast drażnili mnie później swoją kompletną obojętnością na nieszczęścia, których byli przyczyną. Na przykład w pamiętnikach stoja tego wielkiego sumienia Rosji, Nie znalazłem ani jednej wzmianki o cierpieniach Polaków, a przecież po powstaniu tysiące Polaków wleczonych było etapami przez Rosję na Sybir. I tak wielki pisarz nie mógł tego nie zauważyć. Syługudyszki nasze leżały w dawniejszym powiecie święciańskim, na pochyłości będącej jakby pograniczem dwóch światów. Za oknami dworu Syłgu Dyskiego ciągnęły się ku południowi, w dal, jak morze przesłonięte niebieskawą mgłą, ciemne bory puszczy łabonarskiej. Ten las sosnowy rozciągał się bez przerwy na przestrzeni niemal stu wiorst, od Wilna aż po brzegi jeziora Jesiaty, należącego do Syłgu Dyszek. Na zachód i północ od jeziora Jesiaty krajobraz się zmieniał. Pokryte puszczą płaszczyzny przechodziły w malowniczy, pagórkowaty, a porostwy gajami i dębiną i bogaty jeziorami kraj górnej Litwy. Parafia nasza, ciągnąca się na południe, obejmowała znaczną część leśnego kraju. Wieś Łabonary leżała w środku puszczy na polanie otoczonej Z czterech stron Borem, kościółek górujący nad okolicą, położony na wzgórzu, sypanym on w czasach przedhistorycznych ręką ludzką, powstał dopiero w drugiej połowie XVII wieku, jako fundacja biskupów wileńskich, dawniejszych właścicieli i gospodarzy tego kraju szczyzna wraz z przyległymi parafiami była ostatnim zakątkiem na Litwie, dokąd przeniknęła wiara chrześcijańska. Otoczony długim łańcuchem jezior, nieprzebytymi obszarami błot i lasów kraj ten przez długie wieki pozostał jakby nietknięty ręką cywilizacji, jakby zastygły w swym pierwobycie, strzegąc zazdrośnie dawnych swych bogów, Zwyczajów i przesądów Przez długie lata chrześcijaństwo szło tu w parze Z zachowaniem dawnych obrządków pogańskich A święta katolickie w sposób przedziwny Stopiły się pojęciowo z dawnymi uroczystościami Poświęconymi Bogom i Boginiom Litewskim Tak, że i święta katolickie nazwano w dawnym narzeczu pogańskiej Litwy Święta, związane przeważnie z imieniem Matki Boskiej, obchodzono bardzo solennie, ale i z pewną podświadomą domieszką pogańskich obyczajów. Najbardziej uroczystym świętem naszej parafii było narodzenie Matki Boskiej, obchodzone w dniu 8 września, a zwane z litewska Łabonarynie. Święto to było połączone z jarmarkiem i odpustem. I był to bodaj jedyny dzień w roku, w którym zjeżdżano się do tego leśnego odludzia z dalekich okolic. Właściwie nikt z ludności miejscowej oprócz proboszcza i zakrystiana nie potrafił wytłumaczyć, co to było za święto. Człowiek miejscowy spytany przez przybysza o przyczynę uroczystości zamiast odpowiedzi otrzymałby tylko pogardliwe wzruszenie ramionami, I zdziwienie, że są na świecie ludzie, którzy nie wiedzą, co to jest łabonarynie. Święto było związane z różnymi obrządkami. Palono w puszczy wielkie ognie, śpiewano dawniejsze zapomniane pieśni, a starzy ludzie grali na tak zwanej dudzie łabonarskiej, czyli kobzie, gdyż sztuka grania na dudzie zachowała się jedynie w tej zapomnianej parafii. Przy ogniskach tańczono dawniejsze tańce litewskie jak Suktinis czy Ratas, a starzy opowiadali różne legendy z pogańskich czasów. Na próżno proboszczowie łabonarscy starali się wykorzenić niektóre pogańskie zwyczaje, ale nie mogli aż do lat ostatnich przełamać zabobonów i tradycji. Niemniej uroczyście Obchodzono zielone świątki zwane na Litwie Sekminias, jak i święto świętego Jana. Święto zwiastowania zaś wypadało w dniu pogańskiego święta bogini wiosny, Laumie Josta. Dziwny to był kraj ta łabonarszczyzna. Kraj na poły pogrążony w legendzie, na poły w jawie, kraj cichy, leśny, w którym człowiek tracił świadomość czasu I rzeczywistości. Kraj zamknięty w sobie, a tak mało dostępny. A jednak kiedyś, w pomroce dziejów musiało tu być ludno. Jakieś plemiona nieznane i nieznane moce ścierały się tu między sobą w gorących a krwawych walkach. Świadczą o tym liczne kurhany i mogiły ciągnące się kilometrami w puszczy łabonarski. Nikt nie wie z jakiego czasu Z jakiego pobojowiska powstały owe okrągłe, otoczone wieńcem kamieni, kopczyska. Nikt się tym nie interesował. Czasem chłop puszczański, drapiąc sochą pogorzelisko, wyorywał jakieś brązowe dziwolągi, ale co prędzej rzucał je z powrotem i zagrzebywał w żwirze, aby czasem zło nie urzekło. Gdzieś kilkadziesiąt kilometrów dalej Pędziły z hałasem pociągi, kotłowało się w mrowisku ludzkim. Ale tu panowała majestatyczna cisza, przedwana jedynie szumem boru, dalekim krakaniem kruka przelatującego ponad lasem lub kyleniem jastrzębi. Po stronie północno-zachodniej, po jezierza Łabonarskiego, się ludniejszy. Rozsiadły się tam liczne, ukryte w zieleni sadów, zamożne wsie. Raz w raz strzelała w górę wieżyca kościoła lub nad jeziorem bielały mury jezuickiej fary. Ale i tutaj ciągnęły się nieprzerwanym łańcuchem od brzegów dolnego Niemna wzgórza sypane ręką ludzką. Dawniejsze strażnice, politewsku zwane pilakalnis. Służyć one miały do dawania znaków, do sygnalizowania ruchów krzyżackich, Także gdy gdzieś pod rosieniami na głębokiej żmudzi zapalono na wzgórzu pierwszy ogień, to Litwa cała zaczęła płonąć tysiącem ogni aż po obronne mury Nowogródka. Chowano się w takich chwilach z dobytkiem po niedostępnych uroczyskach leśnych lub wyspach otoczonych obszarem błot i częsawisk. W okolicach Syłgu Dyszek znajdowało się kilka takich pilakalnisów, mających formę wału otoczonego fosą. Na szczycie tych kopczysk znajdywano zwykle sporo popiołu, węgla, opalonych ogniem głazów, a czasem zardzewiałe toporki i krótkie miecze. W odległości ośmiu wiosn na północ od syłgudyszek Na wzgórzu pomiędzy dwoma jeziorami o jakiejś dziwnie zielonawej, a przezroczystej toni leżała kościelna wieś Tawroginy. Setki podań krążyły po okolicach o tych Tawroginach. Podobno bardzo dawno temu miało tam być wielkie miasto, które pochłonęły jeziora. Ludność tej wsi twierdziła, że w księżycowe noce słychać głos dzwonów dochodzących z głębin wodnych. O kilka wiorst na zachód od wsi wznosi się góra, będąca najwyższym miejscem na Litwie. Na szczycie widać z walizka jakichś budowli i gruzy głazów i cegły. Góra ta nosi nazwę Tawropilis. Znajdowano tutaj liczne ozdoby brązowe o wyraźnych cechach fenickich, co świadczyło, że w dawnych czasach Tawroginy leżały na wielkim szlaku handlowym pomiędzy Morzem Bałtyckim i Śródziemnym. Nie ma chyba kraju europejskiego, z wyjątkiem szkockiego Highlandu, gdzie tyle znajdowało się miejscowości, z którymi związane były legendy i opowiadania o strachach i duchach. W naszej parafii pełno było miejsc, których unikano nocą jak zarazy. Straszyło i u nas syłgudyszkach, I na pobliskich mogiłkach, i na gościńcu koło Pagórka, i na rzece Kiemeszce, i na brzegach Jesiaty, i Laumesty. Najbardziej bałem się jednak psów leśnych i dworu w Antołomieściu. O psach leśnych dowiedziałem się od Wincentego Kopalińskiego. Rybaka i dzierżawcy naszego promu na jeziorze jesiaty, kiedy z dziadkiem łowiliśmy tam ryby. Toń jeziora była tego dnia gładka i nieruchoma, jak lustro odbijała lesiste brzegi. Cisza zaległa nad wodami i puszczą tylko gdzieś daleko nad borem odzywało się kwilenie jastrzębia. Ryba przestała brać. Ani żarłoczny okoń. Ani srebrno łuska płotka nie tknęły przynęty. Spławiki leżały lejniwie na powierzchni wody. Zbierało się na burzę. Z zachodu, od strony Styrne i Łabonar, niebo zaciągało się ogromną, czarną chmurą. Potem zerwał się wiatr, sfałdował powierzchnię jeziora, nadbiegły wielkie, pokryte pianą fale. — Panoczku! — — rzekł Wincenty do mojego dziadka. — Nie dopłyniemy już do syłgudyszek. Trzeba zajechać do mojej chaty i przeczekać burzę. — Czy wielmożny pan słyszy? Dziadek nadstawił ucho. — To puszcza szumi — rzekł jakby nieobecny. — Nie, panoczku, to nie tylko sama puszcza. — W głosie Wincentego wyczuwało się trwogę. Puszcza tak nie szumi. To psi leśne wyją, idąc na żer. A po chwili dodał. Nie daj Boże w ta pora do nich trafić. Jak Vincent o psach leśnych teraz nie opowiada. Zniecierpliwił się dziadek. Trzeba zdążyć przed deszczem. Wincenty poczuł się tą krótką uwagą urażony i gdy znaleźliśmy się w chacie, ostro naparł na dziadka, że dziadek mu nie dowierza. Wielmożny pan sam nieraz mnie deklarował, co nasza parafia łabonarska była ostatnia, nawróciwszy się na wiarę chrystusową. W tamta pora, kiedy już wszędzie na naszej Litwie naród zaczął żyć pod błogosławieństwem Bożym, to w naszej parafii łabonarskiej jeszcze pogańskie paskudstwo i zabobon był panowawszy. Z tą to przyczyną wszystkie za przeproszeniem złe duchy, czy jakie inne myszkulancje byli uciekł z tamtych stron i zagnieździwszy się w naszej puszczy, a w tej ich motii tak byli i psi leśne. — Panotku, już lepiej niech on nie gada o psiach leśnych. Żegnając się pobożnie, przerwała Wincentowa. — Jeszcze nie daj Boże urzeknie i napędzi zło, a do tego nastraszy panicza. Wincenty machnął tylko ręką na jej uwagę i twardo patrząc przekonywał dziadka. — Puszcze to były dawniej haniebne, dróg nijakich. Czasem bywało rok minie, zanim się kto o stronę uścian przez prom przeprawi, to i psi leśne tutaj się zagnieździły. — A jak wielmożny pan był młodszy! — dowodził dalej. — Pamiętam, jak na parę lat przed powstaniem byliśmy z panem zabłądziwszy i doszli aż do tego jeziorka, co to naród nazywa Wielniu upie, diabelska rzeka. Na samym środku Rojstu, w tamtym miejscu, co całe ich lęgowiska, tych psów leśnych. Jak kiedy powietrze dobre, takich nie ma tych psów leśnych, można spokojnie jechać, czy iść przez środek puszczy. Ale nie daj Boże, kiedy podwórz schardzieje i przyjdzie burza jak dziś, albo zawierucha zimą koło gromnicznej, To czy człowiek czy jaka inna żywioła pod nim w trafi tak tylko zawyją i w drobne podrą za mojej pamięci nie jeden człowiek zginąwszy od tego paskucztwa i nie jeden koń przepadło zamyślił się tak znaczy się wielmożne panie człowiek niby to w mojej bytności całe życie siedząc nad jeziorem I to takim, jak jesiaty w środku puszczy. Na różne rzeczy napatrzył się i na różne rzeczy nasłyszał się. Dodał po chwili. A może to zwykłe wilki tak czynią? spytał dziadek. No, co to, to, to nie, panoczku. Szybko zaoponował. Wilk, tak on nie czyma swoja meta. A do tego choć on krwisty żywią, ale on zakon Boży szanuje. Kiedy konia podrze, tak po sobie ściek i krew pozostawi, bo takie ma przykazania, a psi leśne, żeby ich narojsty, to żadnego ściegu nie pozostawią po sobie, tylko latem ziemię, a zimą śnieg nastrzępiwszy się wkoło, a innego znaku nie ma. — Ale dobrze — spytał ponownie dziadek. — Czy ktoś widział psy leśne? A jej, panoczku, ze starszych tak wiele widziało. I stary Mintowd z Mintowcuszek, i Ulczycki z pojej siacia, i sam Rewkowski, co pana teraz w powierzyńcu swoich lat dożywa. Ludzie, co widzieli, gadają, że oni żyją na gałęsiach na jedlinach, przyczaiwszy się pod kolor, bo sierść mają zieloną, długą, a mordy tak trochę do człowieka podobne. A Vincentemu, zdarzyło się kiedyś widzieć? Słyszeć, panoczku, tak słyszałem, a widzieć, chwała Bogu, tak nie przyszło się. Raz tylko pamiętam, w powstannym roku widziałem, jak coś ci było przeciągnąwszy nad puszczą, a ludzie gadali, co psi leśne Padlinę wieczą. Dwór Anto Łomieski stał na wzgórzu, na wzniosłym brzegu jeziora Laomesta, pokrytym, zarośniętym, zapuszczonym parkiem, opuszczającym się do samej wody. Dwór był stary, wrośnięty w ziemię, oparty wstydliwie o ciemną ścianę jodeł. Ongiś musiało być tam ludno i zamożnie. Świadczyły o tym rozwalone ściany jakichś murowanych budowli i ruiny gorzelni. Sąsiadowali z nami o omiedzę, ale w syłgudyszkach niechętnie mówiono o dziedzicach Antołomieścia. Nie wiadomo było skąd przybyli, jak długo tam siedzieli, co robili. W czasach mojego wczesnego dzieciństwa mieszkał tam samotnie ostatni z antołomieskich dziedziców. Nosił czapkę wojskową z czerwonym otokiem i od czasu do czasu odwiedzał naszego krewnego, starego rezydenta zwanego Stryjaszkiem Feliksem. Nie dowiedziałem się nigdy o celu jego wizyt, ani tematu ich rozmów. Moje zapytania Stryjaszek zwykłoby zbywać niechętnym machnięciem ręki. Potem wizyty ustały. Ostatni z dziedziców zmarł. Dwór opustoszał. Jeszcze głębiej wrózł usię w ziemię, a szpaler jodłowy pogrążył domostwo w wieczny cień, przez który nie przenikał żaden promień słońca. Dzierżawca mieszkał w sąsiedniej oficynie, nie troszcząc się wcale o to, co działo się we dworze. Parę razy więc zakradałem się pod dwór w Antuomieściu. Mimo, że był oddalony tylko o parę wiorst od naszych sył gudyszek, Zmuszałem się do tych wypadów, traktując je jako próbę odwagi. I nigdy nie zdobyłbym się podejść tam o zmroku. Było bowiem coś dziwnie nieprzyjemnego w całej atmosferze tego pustkowia. Jakiś dziwny smutek, jakiś przyczajony lęk wiał z każdego zakątka tej siedziby. Wśród włościan dwór również nie cieszył się dobrą sławą. Nikt z okolicznych chłopów nie lubił przejeżdżać nocą w pobliżu dworu albo traktem po drugiej stronie jeziora Mijedz Cmentarz, na którym spoczywały prochy rodziny dziedziców na Antołomieściu. Konie, przejeżdżając w nocy koło tego cmentarza, parskały lub rzucały się raptownie w bok, Także trudno było utrzymać je w lejsach. Mówiono, że na Nowiu widziano często starego dziedzica, jak siedząc okrakiem na beczce, przeprawiał się z dworu przez jezioro na mogiłki antołomieskie. Zła opinia dworu ciążyła nad całą okolicą i jeziorem Laumesta. Częste tam były wypadki utonięcia, a ryby nie chciały brać przynęty, co świadczyło, że i samo jezioro było zaczarowane lub ubogie. Ze spodkobierców... Nikt nie zaglądał do Antomieścia i ze zdumieniem dowiedzieliśmy się któregoś lata, że dwór jest do wynajęcia jako letnisko. Z wiadomości skorzystali nasi krewni, którzy planowali kilkumiesięczny remont swojego domu w Moskwie. Przed ich przyjazdem matka moja wysłała zawczasu majstrów i robotników, by uporządkować komnaty, odnowić piece i usunąć jakiś dziwny zapach... Zaniedbanego domostwa Moja matka nie dawała wiary Różnym opowiadaniom o dworze antołomieskim Ale wkrótce musiała się przekonać O słuszności krążących po okolicy plotek Krewni nasi Nie zaznali ani jednej spokojnej nocy Meble przesuwały się bez szelestu Z miejsca na miejsce Ktoś przewracał stronicę książek Słychać było jęki lub kroki Gdy pewnej nocy zegarek mojego kuzyna zleciał ze stolika nocnego i upadł z czaskiem w dalekim kącie pokoju, a szkło się nie roztłukło i mechanizm nie uszkodził, krewni mieli dosyć anto-omieścia. Spakowali swoje rzeczy i przenieśli się na parę tygodni do nas. Potem anto-omieście wystawione było na sprzedaż. I ojciec chciał nabyć ten polwerk dla zaokrąglenia granic. Było już blisko zawarcia aktu kupna, gdy pewnego wieczoru przyszedł do dworu w Syługudyszkach sędziwy Jan Trykuń, gospodarz sąsiedniej wsi, dawny zaufany sługa mego dziada. Nie zastawszy rodziców, powiedział do mnie — Panieczu, słyszałem, że starszy pan chce kupić Anto o mieście. Jestem waszym starym, oddanym sługom. Powiem więc jedno. Niech was ręka boska strzeże od tego kupna. Tam wielkie nieszczęście leży w tym dworze. Tajemnicy teraz wyjawiać nie mogę. Ale gdy przyjdzie czas, opowiem wszystko starszemu panu. Po paru dniach Stary Jan posłał po mojego ojca, nie mogąc sam, ze względu na osłabienie, przyjść do dworu. Co tam mówili, nie wiem, ale ojciec mój przez kilka następnych dni chodził dziwnie zadumany i smutny. Pan Bóg bronił mnie od złych duchów, dlatego lubiłem jeździć do kościoła i niedzielne nabożeństwa nie były dla mnie nudne. Były to spotkania z kimś niewiarygodnie silnym. Msze odprawiane były po łacinie, tylko kazania wygłaszane były to po litewsku, to po polsku. Mogłem więc oddawać się własnym rozmyślaniom o Bogu, który broni i również każe. Kształtowało to we mnie nie tylko poczucie sprawiedliwości, ale i poczucie bezpieczeństwa. Nasz parafialny kościółek Kukuciszkach był drewniany i z trudem mógł pomieści Zaledwie nieznaczną część wiernych Reszta modliła się pod gołym niebem W ogrodzeniu kościelnym w cieniu starych lip Z trudem przedostawaliśmy się przez zatłoczoną zakrystię do naszej ławki Z prawej strony ołtarza Wśród tłumu wiernych starałem się dostrzec Tak moją chrzestną, jak i pana Chorodyskiego z Chorodyczewa bardzo starego mężczyznę, który za młodu był oficerem napoleońskim. Działało to bardzo na moją wyobraźnię. Zapominałem o wszystkim i wytężałem wzrok, aby go dojrzeć. Klęczał zawsze pobożnie w tłum.